To są informacje Polskiego Radia 24. Szef dyplomacji mówi o bardzo grubej sprawie, chodzi o rosyjskie wątki w aferze Zonda Krypto. Spotkała się z ludowcami z Polską 2050? Już nie, ważą się losy minister klimatu przed czwartkowym głosowaniem w Sejmie. Fenomen społeczny, mówią eksperci, a licznik wciąż bije. Zbiórka Łatwoganga poruszyła całą Polskę. Minęła szósta, Rafał Boguta. Dzień dobry. Koalicja rządząca i opozycja przerzucają się odpowiedzialnością w sprawie afery Zonda Krypto. Jak przekazała Gazeta Wyborcza, kontrolę nad spółką w 2018 roku mieli przejąć się Rosjanie powiązani z tak mafią tambowską. Na początku kwietnia giełda kryptowalut przestała wypłacać swoim klientom zgromadzone środki, a prezes Zonda Krypto Przemysław Kral prawdopodobnie wyjechał do Izraela. O szczegółach tej sprawy Michał Makowski. Informacja o rosyjskich wątkach w sprawie Zonda Krypto została przekazana na niejawnym posiedzeniu Sejmu w w grudniu 2025 roku. Mimo to prezydent Nawrocki oraz Prawo i Sprawiedliwość dalej sprzeciwiali się wprowadzeniu ustawy regulującej rynek kryptowalut, stwierdził wicepremier Radosław Sikorski. Skąd taka motywacja mimo takich informacji do niewdrożenia dyrektywy europejskiej o uregulowaniu tego rynku? To jest bardzo gruba sprawa. Opozycja, pan prezydent, zawiedli Polaków. Były premier Mateusz Morawiecki ocenia, że służby wiedziały o nieprawidłowościach w zonda krypto prawie od roku i nic w tej sprawie nie zrobiły. Przecież państwo ma działać również prewencyjnie, to znaczy w momencie, kiedy okazuje się, że jakieś bardzo głębokie nieprawidłowości finansowe pojawiają się na horyzoncie, powinni temu przeciwdziałać. Wśród prawników słychać poważne wątpliwości, czy polska ustawa o kryptoaktywach pozwoliłaby Komisji Nadzoru Finansowego nadzorować spółkę zarejestrowaną w Estonii. Michał Makowski, Polskie Radio. Straty klientów zonda krypto wyceniane są na ponad 350 milionów złotych. Prokuratura przyjęła zgłoszenia od ponad 700 poszkodowanych klientów spółki.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 Paulina Henik-Kloska spotkała się w Sejmie z przedstawicielami klubu PSL. Na rozmowy z Polską 2050 nie przyszła, tłumacząc się po popołudniem zajętym sprawami międzynarodowymi. A głosowanie w Sejmie nad wnioskami o wotum nieufności wobec minister klimatu i minister zdrowia zaplanowane jest na pojutrze.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 Bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza, rozwój wspólnych projektów infrastrukturalnych i przyjęcie nowego partnera strategicznego Włoch. To najważniejsze zagadnienia, jakie pojawią się w trakcie dzisiejszego szczytu inicjatywy Trójmorza w chorwackim Dubrowniku. Polskę będzie reprezentował prezydent. Z kim będzie rozmawiał Karol Nawrocki i co jeszcze jest planowane podczas szczytu? O tym wszystkim na naszej antenie jeszcze w tej godzinie, kilkanaście minut przed siódmą, opowie Państwu Agnieszka Trążkiewicz. Już prawie 283 miliony złotych. Tyle pieniędzy udało się już zebrać dzięki akcji twórcy internetowego Łatwoganga. Akcja, która przez ostatnie, którą przez ostatnie dni żyła cała Polska. YouTuber prowadził transmisję od 17 do 26 kwietnia w zbiórkę. Zaangażowali się artyści, sportowcy i influencerzy. Akcja Łatwoganga to fenomen społeczny, a jej siłą były spontaniczność i oddolny charakter. Oceniła ekspertka od marketingu internetowego Dagmara Pakulska. I też brak takiego zaangażowania politycznego, bo wiemy, że tam były jakieś zakusy, żeby różne strony polityczne się do tej akcji włączyły i zaangażowały, ale ze strony samego Łatwoganga bardzo szybko było to zablokowane, bo nie chodziło o to, żeby właśnie wplatać ten element polityczny, tylko żeby tutaj do głosu doszli tacy zwykli ludzie. Fundacja Cancer Fighters uruchomiła tymczasem specjalną stronę disnaraka.cancerfighters.pl, na której będzie zamieszczać informacje o wydawaniu pieniędzy. W w komunikacie Fundacja podkreśliła, że to nie koniec tej akcji, a moment, w którym zaczyna rozliczać się z zaufania. To były informacje Polskiego Radia 24. na noc z przymrozkami jeszcze przez godzinę niemal w całym kraju obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. A w dzień będzie na ogół słonecznie tylko na północy i północnym wschodzie, możliwy słaby przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Tam temperatura będzie dziś najniższa, od 7 do 9 stopni. Na pozostałym obszarze termometry pokażą od 11 do 15 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie i północnym wschodzie porywisty północny. klima. Na początek sprawdzamy jakość powietrza, a ta o poranku w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. A ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 15% energii elektrycznej. Od 10 do 17 zalecane jest zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii, a od 20 do 21 warto będzie ograniczyć zużycie, bowiem w tym czasie największa ilość prądu będzie produkowana ze źródeł kopalnych. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe w przeważającej części kraju duże, w niektórych miejscach średnie lub małe. Klimat. Poranek w Polskim Radio 24. Dzień dobry, dzień dobry. 6.06 na zegarach. Dziś wtorek, 28 dzień kwietnia 2026 roku. Tu Polskie Radio 24 i wtorkowy poranek. Bardzo nam miło, że wybrali Państwo właśnie naszą antenę. Przed nami 118 Dzień Roku. Aha, jeszcze się przywitamy wszyscy. Rok Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną są Rafał Warzyński, Szczepan Pawłosek, Mateusz Dziekoński, a po stronie informacji jest Rafał Boguta i Bartosz Teodorowicz. Będą z nami także goście, jak zawsze o poranku o 7.07. W naszym studiu pojawi się Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Jak Państwo pamiętają, były marszałek Senatu. Po 8.07 Anita Kucharska-Dziedzic Posłanka, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy. Po 8.30 Szymon Rębowski z serwisu Mam Prawo Wiedzieć A przed godziną dziewiątą Karolina Cieślik-Jakubiak-Iranistka To wszystko, tak wygląda Rozkład jazdy, który jest przed nami Dzisiaj słońce wzeszło o 5.12 A zajdzie 4 minuty Przed godziną I Imieniny obchodzą Ludwik, Paweł, Patryk Piotr, Teodozja, Waleria I Witalis. Najlepsze życzenia Państwu Składamy. Jak zawsze o tej porze na kalendarium historyczne. Halo, halo. Tu Polskie Radio Warszawa. Ich bin ein Jeśli nam pomożecie, to... Habemus Papa. My naród. We the people. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. 28 kwietnia w roku 1512 w bitwie pod Wiśniowcem Wojska Polsko-Litewskie pod dowództwem Hetmana Wielkiego Koronnego, Mikołaja Kamienieckiego oraz Hetmana Wielkiego Litewskiego, Konstantego Ostrogskiego rozbiły najazd Tatarów Krymskich. Polska w tej grze politycznej była już liczącym się partnerem. Stała się krajem, który nie tylko był uczestnikiem tej gry, ale mógł rozdawać karty. Uważał profesor Wojciech Fałkowski. 102 lata temu rozpoczął działalność Bank Polski w Warszawie. Jego utworzenie było jednym z głównych elementów reformy walutowej autorstwa Władysława Grabskiego. Bank Polski zastąpił dotychczasową instytucję emisyjną, państwową, krajową kasę pożyczkową. Bank Polski poza emisją banknotów wymieniał także dawną walutę na obecną. Za 1 milion 800 tysięcy polskich marek Płacił jednego złotego. Przypomniał redaktor Andrzej Sowa. W roku 1930 urodziła się Wanda Warska, wybitna wokalistka jazzowa i interpretatorka poezji śpiewanej. Przez dekady prowadziła wraz z mężem Andrzejem Kurylewiczem słynną piwnicę artystyczną na warszawskiej Starówce. Piwnica nigdy nie ma swoich jakichś takich zasadniczych premier. Muszę się liczyć też z tym, o co mnie ludzie proszą. Także nieraz jak ktoś przychodzi tam ileś razy do piwnicy i słyszy Panią Różę tam po raz któryś, no to też nie jest właściwie ani moja wina, ani Pani Róży wina, ani właściwie niczyja. Jej głos stał się symbolem polskiego jazzu, między innymi dzięki niezapomnianej wokalizie z filmu pociąg Jerzego Kawalerowicza. 28 kwietnia 1934 roku oficjalnie zostało otwarte nowe lotnisko cywilne na warszawskim Okęciu. Kiedy lotnisko przeniosło się z pola mokotowskiego tutaj na podwarszawskie osiedle Okęcie, było to zupełnie inaczej. Nie było dróg statowych, jakie mamy teraz, betonowych. Było to pole trawiaste i przede wszystkim było dużo mniej pasażerów. Samoloty ówcześnie zabierały od dwóch do siedmiu pasażerów, dlatego też w pierwszym roku funkcjonowania lotniska przewieziono, no niecałe 11 tysięcy pasażerów. Mówił Piotr Rudzki z lotniska Chopina. Obecnie port lotniczy dziennie odprawia ponad 50 tysięcy pasażerów. 90 lat temu Sejm Rzeczpospolitej uchwalił dwie obowiązujące do dziś ustawy. Prawo wekslowe oraz prawo czekowe. Pierwsza nowelizacja ustawy o prawie wekslowym miała miejsce dopiero w roku 2006, czyli 70 lat po uchwaleniu pierwotnej wersji. 28 kwietnia w roku 1947 rozpoczęło się przesiedlanie ludności ukraińskiej z terenów południowo-wschodniej Polski w ramach zarządzonej przez komunistyczne władze akcji Wisła. Decyzję dotyczącą akcji Wisła, którą określano już wówczas jako akcję o charakterze wybitnie represyjnym, podjęło biuro polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej w dzień po śmierci generała Świerczewskiego. Została sformułowana specjalna grupa operacyjna, na czele której stanął generał Mosor i zadaniem tej grupy było przy współdziałaniu jednostek NKWD, jednostek armii czeskich, obsadzenie wsi, które zamieszkiwali Ukraińcy i przeprowadzenie przy pomocy transportów wojskowych wysiedlenia tej ludności. Przypomniał profesor Rafał Chabielski. Do lipca w ramach akcji Wisła wysiedlono ponad 140 tysięcy osób z terenów na wschód od Lublina i Rzeszowa. W roku 1989 w Polskim Radiu nadano pierwszą legalną audycję Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Solidarność. Rozpoczęliśmy naszą pierwszą audycję. Wybory, które czekają nas już 4 czerwca. Jakie my, strona opozycyjna, mamy argumenty skłaniające do uczestnictwa w wyborach, które nie będą w pełni demokratyczne. Program tworzyli dziennikarze, którzy opuścili media publiczne w czasie stanu wojennego. Ćwierć wieku temu z kosmodromu Baikonur w Kazachstanie wystartowała rosyjska rakieta z pierwszym w historii turystą kosmicznym Denisem Tito. Amerykański milioner spędził w kosmosie 7 dni, 22 godziny i 4 minuty. Podróż na Międzynarodową Stację Kosmiczną kosztowała go 20 milionów dolarów. W roku 2010 w wieku 95 lat zmarła aktorka, satyryczka i dziennikarka Stefania Grodzińska. Specjalnie dobrze czuję się w radiu. Kocham radio i myślę, że wszystkie osoby, które były zatrudnione kiedyś w życiu w radiu, kochają radio. Żona Jerzego Jurandota była nazywana pierwszą damą polskiego humoru. Dziś siódma rocznica śmierci Karola Modzelewskiego, historyka i jednego z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL. Wraz z Jackiem Kuroniem napisał list otwarty, krytykujący linię polityczną PZPR za odejście od ideałów socjalizmu. O partii pisaliśmy jak najgorzej w tym liście, ale chcieliśmy opublikować. No i wtedy już, ponieważ byliśmy niepoprawni, to następnego dnia rano zdążyliśmy rozpowszechnić 14 egzemplarzy, bo tyle w dwóch rzutach na maszynie się dało napisać i zostaliśmy aresztowani. Był pierwszym rzecznikiem prasowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność oraz inicjatorem przyjęcia właśnie takiej nazwy przez związek. Kalendarium historyczne Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak. Przegląd prasy Dlaczego RegioJet nie dał rady w Polsce, pyta dziennik Gazeta Prawna na pierwszej swojej stronie. Po ogłoszeniu przez czeską spółkę RegioJet decyzji o rezygnacji z obsługiwania połączeń na polskich torach trwają dyskusje, czy w większym stopniu zaważyło tu nieprzygotowanie firmy do wejścia na nasz rynek, czy liczne przeszkody tworzone przez spółki z grupy PKP. Eksperci przyznają, że Czesi popełnili błędy, ale kluczowe było zablokowanie przez PKP Cargo sprzedaży działki, na której RegioJet zorganizować bazę utrzymaniową. Do prawdziwej konkurencji daleko, tak pisze dziennik Gazeta Prawna, a dokładnie Krzysztof Śmietana. Dalsza część tego artykułu na trzeciej stronie. Na razie z połączeń konkurencyjnych dla PKP Intercity pozost pozostaną pasażerom kursy innej spółki z Czech, Leo Express. Przewozy krajowe oferuje jednak na znacznie mniejszą skalę i opiera się na innym modelu. Działania. Są to głównie połączenia międzynarodowe z Pragi przez Kraków do Warszawy. Przewoźnik bardzo liczy na podróżnych jadących ze stolicy Małopolski do Warszawy, ale nie zakłada w Polsce bazy technicznej. Składy serwisuje w Czechach. Obecnie między Warszawą a Krakowem są dwa kursy dziennie, a od końca czerwca ta liczba wzrośnie do czterech. Dlatego, jak pisze dziennik, Gazeta Prawna do prawdziwej konkurencji jest daleko. To na razie nie przenieśmy się jeszcze, zanim pogrążymy się w polskich tematach, przenieśmy się jeszcze za ocean, i to daleko za ocean, bo na Kubę, Rzeczpospolita, pisze o sytuacji na tej wyspie, wyspie, która mierzy się z największym kryzysem od lat kryzysem spowodowanym czy też celowo wywołanym między innymi przez Donalda Trumpa. Komunizm umiera na Kubie, pisze Jędrzej Bielecki na siódmej stronie Rzeczpospolitej. Interwencja wojskowa Ameryki, wynegocjowana demokratyzacja czy ostateczny upadek gospodarki wszystko prowadzi do końca ustanowionego 67 lat temu reżimu. Bielecki ten tekst zaczyna fragmentem opisującym sytuację na Kubie. Przeciętna emerytura na wyspie dla pracownika sektora publicznego to 3000 peso miesięcznie, czyli 6 dolarów. 6 dolarów. Tyle, ile kosztuje w tej chwili opakowanie 12 jajek. Dochodzi, dochody tych, którzy pracują e, aktywnie i pracują dla państwa, nie są wiele lepsze. To przeciętnie 6000 peso miesięcznie, czyli podsumujmy, opakowanie 24 jajek. Sytuacja tych, którzy nie mają krewnych za granicą lub dochodów na boku z sektora prywatnego jest więc po prostu dramatyczna. Do niedawno tych ostatnich było sporo dzięki sektorowi prywatnemu, ale od kiedy 29 lutego Donald Trump wprowadził embargo na dostawy dla Kuby ropy i tak już bardzo niewielki strumyk zagranicznych przyjezdnych zupełnie wyschnął. Turystyka, główne źródło dochodów dewizowych, ostatecznie zanikła. Trudno się dziwić, Brakuje paliwa dla samochodów czy autobusów, elektryczność pojawia się tylko okazjonalnie, brakuje też żywności, bo Kuba, która sprowadzała 70-80% do 80 potrzebnych produktów spożywczych, nie ma czym za te produkty zapłacić. Wszystko więc wskazuje na to, że idzie na przesilenie, wymuszone przez Stany Zjednoczone, przesilenie na wyspie, którą kiedyś Rządził pan Fidel Castro. 6.17. Na zegarach do prasy będziemy wracać, jeśli czas pozwoli. Około 7.30 i 8.30. A jak podaje Gazeta Wyborcza? Jedna z najgroźniejszych rosyjskich mafii, powiązana z ludźmi Władimira Putina, miała kontrolować giełdę walut Zonda Krypto. Według gazety ustalenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące powiązań poznał też prezydent Karol Nawrocki jeszcze przed, przed jego wetem dotyczącym ustawy o kryptowalutach. Między innymi te kwestie komentował na naszej antenie dr Andrzej Anusz, z którym rozmawiał Maciej Wolny. A propos tych powiązań z rosyjską mafią, tak się zastanawiam też panie doktorze, jak poważna w takim razie może być ta sprawa z punktu widzenia naszego państwa interesu też obywateli? No bo czy mówimy tutaj o aferze gospodarczej, czy jednak już o znaczącym zagrożeniu naszego bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach? Znaczy, tutaj jest kilka elementów. Znaczy tak, po pierwsze w kategoriach takich prawnych i czysto gospodarczych, no to warto przypomnieć, że, że firma Zonda Krypto jest zarejestrowana w Estonii, to znaczy formalnie jest to spółka, która jest spółką jakby estońską. Wiemy, że Estonia była przez wiele lat wykorzystywana przez rosyjskich oligarchów jako miejsce nazwijmy to prania pieniędzy, przerzucania, legalizowania i przerzucania tych pieniędzy do, na obszar ekonomiczny Unii Europejskiej. No Estonia jest prawda, członkiem Unii Europejskiej, członkiem NATO. To jest takie państwo, które prawda, tutaj jest w strukturach e, ekonomicznych i, i, i militarnych Zachodu. Z drugiej strony no, graniczy z Rosją i wiemy, że te wpływy rosyjskie, zwłaszcza w bankach, wielokrotnie to było opisywane, te banki były estońskie no, pod dużą, dużą, nazwijmy to presją czy kontrolą nawet e, e, kapitału niewiadomego pochodzenia, ale generalnie z kierunku e, Rosji. W związku z tym tutaj mamy do czynienia z taką typową i to, to, to jest jakby kolejny przykład, że spółka, która jest zarejestrowana w Estonii jest takim, nazwijmy to, wehikułem do prania czy legalizowania pieniędzy oligarchów, czy wręcz mafii rosyjskiej. I to jest jakby pierwszy element. Ale oczywiście mamy kolejne elementy, to znaczy ta spółka działała na terenie nie, nie tylko Polski oczywiście, ale, ale całej Unii Europejskiej. No, zwróćmy uwagę, że te reklamy spektakularne, które się były, prawda, to one nie były tylko na koszulkach czy stadionach polskich klubów ekstraklasy, ale na przykład takie kluby bardzo znaczące z czołówki Ligi Włoskiej były sponsorowane i wręcz stadiony też i te kluby sponsorowane przez Zonda Krypto. Także sprawa ma jakby charakter taki, nazwijmy to też nie, nie, nie tylko Pol ale, ale nazwijmy to ogólnoeuropejski. Natomiast teraz przejdźmy do oczywiście elementu na, naszego tutaj jakby bieżącej sytuacji, też i wpisania tej całej sytuacji w naszą sytuację polityczną, yy, która, która ma miejsce w tej chwili. No yy, tutaj kierunek, który przyjął przede wszystkim premier Donald Tusk jest dosyć jasny, to znaczy Donald, premier Donald Tusk chce pokazać jakby relacje między, yy, czy właścicielem tej firmy, który wiemy, że on uciekł w tej chwili, jest w Izraelu, w zasadzie porzucił. Wiemy, że, że, że ta firma, no Rada Nadzorcza się podała do, do dymisji. Wiemy, że praktycznie cała firma e, e, e, że tak powiem zamroziła działalność, zakończyła działalność i, i obywatele e, podejrzewam, że nie tylko w Polsce, ale w innych państwach, które, którzy, którzy ulokowali tam swoje środki w tej chwili, no, te, tracą nadzieję, zgłaszają się do prokuratury i, i rzeczywiście zobaczymy, jaka ta będzie skala e, tych, tych strat i, te, i te, mówiąc wprost, kradzieży wprost przez tych no, kierownictwo tej, tej, tej spółki. Wiemy, że tam mówi się o, o, do krajów, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do przerzucania pieniędzy. No bardzo to jest taka, można powiedzieć, sytuacja też z kolei to jest ja bym powiedział, no kolejny przykład takiej klasycznej piramidy finansowej te piramidy finansowe, no to oczywiście to, to nie jest sprawa ostatnich lat, to jest sprawa powiedzmy od stu lat na całym świecie, te piramidy finansowe w różnej, oczywiście takim użyciu różnych narzędzi są stosowane natomiast mechanizm jest dokładnie taki sam i, pyta, i myślę, że znając naturę ludzką i też poczucie jakby pewnej, pewnej poszukiwania szans na szybki zarobek, to pewno jeszcze pewno, no tutaj jestem pesymistą, być może jeszcze nieraz nie będziemy się dowydywać o różnych piramidach finansowych, których niestety e, obywatele e, tracą, tracą tracą pieniądze. Natomiast wracając do wątku politycznego, premier Tusk wskazał na dwa jakby takie kierunki, to znaczy z jednej strony finansowanie fundacji związanej ze Zbigniewem Ziobrą, a z drugiej strony fundacji związanej z politykami, z przemysłem Wiplerem. W związku z tym tutaj jasny jest taki pewien kierunek, że właściciel, czy czy, czy właściciel tej, tej, tej, tej, tej spółki, jeszcze przed momentem, przed swo czasem swojej ucieczki do Izraela, jakby no, poszukiwał, finansował instytucje, które w taki czy inny sposób, pośredni i bezpośredni są związane z konkretnymi politykami prawicy. W związku z tym tutaj ten, tutaj ten wątek odpowiedzialności pewnej politycznej, związków politycznych, polityków prawicy z, z tą spółką, oczywiście ma miejsce i teraz pytanie, na ile będziemy się dowiadywali o jakichś kolejnych informacjach, na ile te związki były prawda, mocne i, i tutaj jakie były relacje między, między, między zarówno tą firmą, jak i tymi tymi osobami, które między innymi wskazał premier Tusk. Dodając kolejne wątki do naszej rozmowy z ustalenia BW, które przekazuje też Gazeta Wyborcza, wynika, że w 2018 roku Rosjanie mieli zdobyć większościowe udziały nad giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Wówczas ta firma nazywała się BitBay, no ale już za moment zmienia swoją nazwę właśnie na Zonda Krypto w 2018 roku dochodzi do zmiany nazwy według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Członkowie Bractwa Tambowskiego, to jest jedna z bardziej groźnych grup przestępczych w Rosji, dokonali dwóch wpłat, aby przejąć właśnie kontrolę suma. Każdej z nich opiewała na kilkadziesiąt milionów euro. aby ma znać też personalia pośrednika. Ma być to nieznany szerzej polski biznesmen. Z Rosjanami robił interesy w branży paliwowej. Gazeta Wyborcza dodaje, że dla relacji zonda krypto z bratwą kluczowy jest okres po aneksji Krymu. Wtedy Kreml zaczął wykorzystywać kryptowaluty do obchodzenia handlowych sankcji na Rosję. Restrykcje te zaostrzyły się po pełnoskalowej agresji na Ukrainę w 2022 roku. Zastanawiam się też, czy mamy tutaj w tym przypadku albo możemy mieć do czynienia z przykładem przenikania rosyjskich wpływów po prostu do polskiej gospodarki. Myślę, że w pewien sposób tak. To znaczy to jest tego typu instrumenty, narzędzia. To na całym świecie wiem, że że Rosja ma bardzo rozbudowaną całych, nazwijmy to całe struktury, nazwijmy to hakerskie, które pracują na rzecz wywiadu służb rosyjskich, ale też i w jakiś sposób gospodarki rosyjskiej i w sytuacji, kiedy rzeczywiście po 2022 roku no, doszło do całych serii sankcji na, na Rosję, na gospodarkę rosyjską w dużym stopniu. Tego typu Rosja poszukuje tego typu różnych miejsc, poprzez które będzie w, w taki czy inny sposób oddziaływała na gospodarkę i też zarabiała pieniądze czy, czy, czy, czy legalizowała pewne, pewne sprawy, rozliczała pewne prawda, transakcje. Wiemy, że, że to też jest ważne narzędzie, które, które jest wykorzystywane. W związku z tym można mówić oczywiście, ja myślę, że to nie jest jedyne miejsce, wiele różnych miejsc, gdzie, i to jest szerzej, to nie tylko dotyczy Polski, powtarzam, to jest, ta, ta, ta, ta spółka działała na terenie bardzo spektakularnie, medialnie też na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dokładnie, bardzo prawdopodobne, w zasadzie jest oczywiste, że, że tutaj Rosja i rosyjskie instytucje, czy gospodarcze, czy, czy, czy służb specjalnych tego typu platformy kryptowalut też wykorzystywały do swojej działalności. Kolejny wątek przed nami, dość ciekawy dotyczący informacji z Pałacu Prezydenckiego, które kilka dni temu się pojawiły, to znaczy ta, rozpoczęcie tej formalnej takiej procedury odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Kilka dni temu zapowiedział to prezydent Karol Nawrocki, jego kancelaria prezydencka i o sprawę zapytano tutaj Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. On stwierdził, że przyłącza się do tego, co na ten temat mówił jego brat Lech Kaczyński, że tam jest wiele wiele tez o charakterze publicystycznym, a nie takim, które powinny być w tego rodzaju dokumencie. Jego zdaniem aneks zawiera różnego rodzaju bardzo wątpliwe tezy, jeżeli chodzi o ich udowodnienie, bardzo ryzykowne, daleko idące. Tak oświadczył. Co pan na to? Bo to dość ciekawa różnica pomiędzy tym, co przynajmniej w teorii chce Pałac Prezydencki, a tym, co mówi tutaj prezes PiSu. Znaczy ja uważam, że dobrze się stanie, że ten aneks zostanie odtajniony, dlatego, że to wokół tego narosło bardzo wiele różnych mitów, różnych opowieści, fałszywych tropów i, i, i myślę, że dobrze się stanie, że, że ten dokument zostanie odtajniony. Ale czy ten raport z 2007 roku o likwidacji wojskowych służb informacyjnych nie wywołał jednak zbyt wielu szkód? No to znaczy ja myślę, że ten aneks wiemy, że on bardziej przede wszystkim yy, idzie w kierunku pokazania pewnych mechanizmów funkcjonowania. To znaczy on, on jakby opisuje i rzeczywiście tutaj prezes Kaczyński rozumiem do tego nawiązuje, że że aneks jest takim bardziej bardziej e, dokumentem, który pokazuje mechanizmy funkcjonowania, przenikania się różnych wpływów, no i wpływów e, prawda, służb wojskowych na, na życie gospodarcze, na życie polityczne. Tam jest kwestia e, udziału oficerów i tej struktury w, w wielkich prywatyzacjach w Polsce w okresie transformacji. Głównie to dotyczy początku lat 90. i, ok i lat 90., ale też i e, kwestia inwigilacji bezprawnej środowisk politycznych, partii politycznych. W związku z tym tutaj to, to, to jest bardzo istotne. Natomiast no, ja się nie dziwię, że Jarosław Kaczyński wyraża po, podobne zdanie jak jego świętej pamięci brat Lech Kaczyński, no bo wiemy, że Lech Kaczyński mógł odtajnić ten aneks, ale na to się nie zdecydował właśnie między innymi, że powinno być tam więcej faktów, a mniej pewnych analiz o charakterze historycznym czy publicystycznym w pewnym wymiarze. Z doktorem Andrzejem Manuszem rozmawiał Maciej Wolny za półtorej minuty. Najnowsze informacje i Rafał Boguta, a ja widzę na swoim widnokręgu dawno niesłyszanego Filipa Jastrzębskiego. Zaraz po informacjach informacje sportowe.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 Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Po reklamie. Autopromocja. Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje.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 Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Było spotkanie z władzami PSL-u, zabrakło czasu dla Polski 2050. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska przedstawiła własne argumenty przed czwartkowym głosowaniem wniosku opozycji o jej odwołanie. Szef ludowców, wicepremier Władysław Koziniak-Kamysz podkreślił, że poparcie dla wotum nieufności zakończy współpracę koalicyjną. Jednocześnie wyraził przekonanie, że wniosek PiSu i Konfederacji zostanie odrzucony. Nie sądzę, żeby ktokolwiek, nie mówię już tylko o PZL, u ale ktokolwiek z koalicji, w jakiejś znaczącej formule chciał głosować wnioski opozycji. Nie sądzę, żeby to stanowiło jakieś dzisiaj zagrożenie dla stabilności rządu. Raczej dużo emocji jest przed takimi głosowaniami, a później szybko to opada i wracamy do normalności. Władze Polski 2050 wystosowały dla Pauliny Henik-Kloski ponowne zaproszenie. Politycy spotkali się z minister zdrowia. Przedstawiciele klubu zapowiedzieli, że w przypadku Jolanty Sobierańskiej-Grendy będą głosowali przeciwko jej odwołaniu. Polskie działania w sprawie zablokowania unijnej umowy z Mercosurem są niewystarczające, uważa profesor Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski przekazał Polskiemu Radiu, że nasz kraj zawnioskuje do TSUE o wstrzymanie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia skargi. Moim zdaniem działania Polski są spóźnione, niewiele tu uzyskamy. Natomiast druga strona, czyli kraje Grupy Mercosur, bardzo mocno naciskają na otwarcie rynku europejskiego. Ja im się tutaj nie dziwię. Polska zamierza też złożyć do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości indywidualną skargę dotyczącą umowy z państwami Mercosuru. Porozumienie ma wejść w życie w najbliższy piątek. Brytyjska para królewska rozpoczęła wizytę w Waszyngtonie. Król Karol III i królowa Kamilla spotkali się z amerykańską parą prezydencką. Wzięli też udział w przyjęciu w rezydencji ambasadora Wielkiej Brytanii. Na dziś zaplanowano oficjalną ceremonię powitalną i rozmowy robocze w Białym Domu. Wieczorem odbędzie się oficjalna kolacja na cześć na brytyjskiego monarchy. Tegoroczna podróż do Waszyngtonu jest pierwszą wizytą Karola III w USA jako monarchy. To część obchodów 250. rocznicy podpisania deklaracji i niepodległości. Włoscy naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencję, by odtworzyć ucieczkę mieszkańców Pompejów po wybuchu Wezuwiusza. Podstawą do wykonania rekonstrukcji były opisy świadka wydarzeń Pliniusza Młodszego. Jej bohaterem jest mężczyzna, który zginął po erupcji wulkanu. Znaleziono przy nim terakotowy moździerz, którego prawdopodobnie używał do ochrony głowy przed spadającymi odłamkami. Odkrycia dokonano niedawno podczas wykopalisk na terenie nekropolii Porta Stabia, za murami starożytnego miasta. Nadal mroźno w niektórych regionach Polski, a w Lęborku minus 4 stopnie. Przymrozki także na Kujawach, na północy Wielkopolski, Ziemi Łódzkiej, na Mazowszu, Warmii, Mazurach, na Lubelszczyźnie i na Podlasiu. W ciągu dnia będzie pochmurno, temperatura nie przekroczy 15 stopni i tyle wskażą termometry tylko w województwie lubuskim. Ciepło także na południu, tam 13-14 stopni, w centrum 11, tyle samo nad Bałtykiem, a na wschodzie od 7 do 10. Stopni. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu i miejscami także na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu słabe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. No aż się cieszę, naprawdę autentycznie się cieszę Filip Jastrzębski cieszę. z nami, dawno się nie widzieliśmy Dzień dobry, to prawda Gratuluję Dziękuję bardzo Jak na tacierzyńskim było? Dobrze, bardzo dobrze Tutaj będą dzisiaj coś politycy Będą, a masz za, pytania? Zaapeluj, żeby tak do, do 18 lat na przykład przedłużyć tacierzyńskim lat. To ja skorzystam Ale do 18, do 18 roku dziecka czy rodzica? Nie, po prostu, żeby 18 lat było okay. do wykorzystania Filip Jastrzębski oczywiście z redakcji sportowej To zaczynamy No to opowiadaj jeśli nie wypadłeś z obiegu. O czym? O, o sporcie. A o sporcie. No to chyba że chcesz o urokach nacierzyństwa, <laughs> to proszę śmiało. Nie. Myślę, że są blaski i cienie, ale to innym to w innej tematy. audycji to bardziej społeczną Socjologiczną Natomiast w piłce nożnej W Ekstraklasie dzieje się bardzo ciekawie uh -huh. I drogi, Bo do końca sezonu Już tylko cztery kolejki Różnice punktowe są minimalne Każdy mecz na wagę, złota. na wagę złota Każdy punkt na wagę złota nawet Bo albo drużyny walczą o puchary Albo o Mistrzostwo Polski Albo o utrzymanie się w lidze. I taki przypadek miał miejsce wczoraj w Gliwicach Tam Piast spotkał się z Arką Gdynia to są właśnie drużyny, które starają się zachować szansę na ligowy byt. No i gliwiczanie szczęśliwi by oddalili się nieco od strefy spadkowej. Wygrali zdecydowanie, ale o tym spotkaniu opowie nam Tomasz Gancarek. W Gliwicach od dehulgi w Gdyni coraz większy ból głowy. Piast pokonał Arkę 4 do 1, choć dla gospodarzy to spotkanie nie rozpoczęło się najlepiej, bo w ósmej minucie Patryk Dziczek nie wykorzystał rzutu karnego. Ale dwie minuty później gospodarze objęli prowadzenie. Z lewej strony dośrodkował Sanka, a fenomenalnym strzałem głową popisał się Quentin Błagard. W pierwszej części spotkania więcej goli już nie zobaczyliśmy, ale na drugą bramkę musieliśmy czekać zaledwie do 47 minuty, kiedy świetnie zaatakował Piast lewą stroną. Dośrodkowanie w pole karne-lewickie. Płaskim strzałem na gola zamienił Filip Borowski. W 54 minucie Arka odpowiedziała. Gutkowski zagrał przed bramkę do Dawida Kocyły, a ten zachował zimną krew. Ale od tego momentu Piast pokazał, że jest drużyną mądrą. Przeniósł ciężar gry na połowę rywala. Może nie tyle szukając podwyższenia, co utrzymania korzystnego wyniku. Ale te sytuacje bramkowe się pojawiły. W 81 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z najbliższej odległości piłkę głową do bramki posłał Igor Drapiński. A w 90 minucie fenomenalnym strzałem po długim rogu popisał się Hugo Wajecho. Patrząc w ligową tabelę ten mecz był dla nas niezwykle istotny mówił po spotkaniu obrońca Piasta Filip Borowski. To był bardzo ważny mecz dla nas, o, tak jak pan powiedział 6 punktów. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj go wygraliśmy. Ten rzut karny trochę szkoda, że, że Patryk go nie strzelił Yy, ale szybko potem wyszliśmy na prowadzenie i myślę, że kontrolowaliśmy większość tego spotkania i dowiedzieliśmy przekonujące zwycięstwo. Nie było nas w tym meczu, podkreślił napast Nigarki Wladislaw Nie byliśmy ani w defensywie i Piast robił co, co z nami chciał. Nawet jak szedliśmy do, do pressingu no to tak jakby dwie, dwie różne drużyny to było. Nie? W środku było duże dziury i Piast sobie wychodził, wychodził jak, jak chciał. Nie? No. Po prostu dziś się zagraliśmy, nie, nie jak drużyna, a tak jakby każdy za siebie grał. Przypomnijmy, Piast Gliwice wygrał z Arką Gdynia 4 do 1. I Piast po tym zwycięstwie awansował na dziesiąte miejsce w tabeli, pewnie powiesz, ojej, to już pewnie jest bezpieczny. Ojej, to pewnie już jest bezpieczne. No właśnie nie, bo różnice punktowe są tak małe, że to tylko trzy punkty przewagi, więc tam okay. jeden mecz i wszystko może się zmienić. Cztery kolejki mówisz zostały, tak, cztery tak? Kolejki czyli cztery tygodnie, dobrze liczę? Czy to tak działa no, mniej więcej? Można tak powiedzieć. 23 maja się rozstrzygnie wszystko, więc no to ty. trzeba sobie policzyć. No tak To wejdzie. policzcie to tak sobie. Wejdzie. Arka Gdynia w strefie spadkowej wciąż. Są w niej również widzę w Łódź i mające już niewielkie szanse na pozostanie w Lidze bet Termalika nie ciecza, no ale to najważniejsze wydarzenie. Kolejki miało miejsce w niedzielę przy Bułgarskiej w Poznaniu, czyli mecz Lecha z Legią Warszawa. Bez względu na sytuację obu drużyn takie spotkania zawsze powodują ogromne emocje. Kolejusz, Zadził sobie nadspodziewanie łatwo, bo wygrał aż 4 do zera i do tego spotkania w komentarzu ligowym wraca Andrzej Janisz. Lech zagrał znakomite spotkanie i potwierdził, że jest naprawdę głównym kandydatem do tego, aby zdobyć Mistrzostwo Kraju. Bez y, względu na miejsca w tabeli obu drużyn przed tym meczem, to jednak y, trzeba zwrócić uwagę na to, że grały dwie najlepsze drużyny w rundzie wiosennej. Czyli Legia, która od 10 meczów nie poniosła porażki i Lech, y, który był liderem. Natomiast to, co stało się tak szybko, y, mną w pewien sposób wstrząsnęło, bo... Znając pragmatykę Marka Papszuna, to tak myślałem, że to będzie podobne spotkanie do tego w Warszawie, które <gryw> nie dało się oglądać. Oczywiście ze względu na to, że tam nie grano w piłkę, tutaj grano w piłkę i grał w piłkę głównie Lech. Ta bramka Alego Golizadecha, która była kopią po prostu poprzedniej bramki i ta czerwona kartka dla Rafała Augustyniaka sprawiły, że Lech w pierwszej połowie robił absolutnie to, co chciał, ale robił to w sposób wręcz rewelacyjny. Dawno nie widziałem tak szybko i tak pomysłowo grającego poznańskiego Lecha. Więc z jednej strony mamy najpoważniejszego kandydata do tytułu, a z drugiej strony chyba tak mocno po głowie dostali ci kibice Legii, którzy marzyli o tym, że warszawska drużyna włączy się jeszcze o grę w europejskich pucharach. Nie raczej będzie miała inne problemy, bo mecz z Widzewem tuż, tuż i ten kto przegra ten mecz prawdopodobnie spadnie. Widzew albo Legia. Legia zagra z Widzewem już w najbliższy piątek, a wszystko rozstrzygnie się 23 maja. Wtedy zaplanowano ostatnią kolejkę naszej ekstraklasy. Te cztery tygodnie, które mamy sobie policzyć, tak. No Filip... Filip... cztery tygodnie bez dwóch dni, albo bez trzech. Filip Jastrzębski, Masz bardzo Do usłyszenia dziękuję za bardzo. godzinę. Dzięki.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 Polskie Stronnictwo Ludowe nie poprze wniosku o wotum nieufności wobec minister klimatu. Polska 2050 decyzję podejmie dopiero w czwartek, a to pokłosie wczorajszych wydarzeń w Sejmie. Paulina Henik-Kloska, czyli wspominana minister klimatu, spotkała się z ludowcami, ale nie przyszła na posiedzenie swojego dawnego klubu, czyli Klubu Polski 2050. Szczegóły tych wydarzeń znam Michał Fabisiak. Leśnictwo, łowiectwo czy program Czyste Powietrze? Między innymi o tym z minister klimatu rozmawiali przedstawiciele PSL-u. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski po spotkaniu powiedział, że dyskusja była merytoryczna. Rozmowa była bardzo merytoryczna, bardzo owocna i myślę, że wiele wątpliwości, które do tej pory były pomiędzy klubem a resortem pani minister zostały w dużym stopniu rozstrzygnięte, rozwiane pozytywnie. Dlatego władze klubu psl będą rekomendować się swoim posłom odrzucenie wniosku opozycji. Paulina Henik-Kloska także wyszła z tej rozmowy zadowolona. To po niej dowiedzieliśmy się, że nie wybiera się na zaplanowane na wieczór spotkanie z klubem Polska 2050. Spotkanie klubów odbyło się dwa tygodnie temu. Było zaproszenie, dobre wielogodzinne spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Natomiast dziś ja mam popołudnie zajęte sprawami międzynarodowymi od dawna zaplanowanymi, bo dużo wcześniej niż zaproszenie na klub i poinformuje Klub Polska 2050, że jakby nie ma takiej też możliwości. Polska 2050 jest oczywiście rozczarowana postawą minister klimatu. Przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przyznała, że to źle wpływa na relacje wewnątrz koalicji. Brak chęci do rozmowy to nie jest nic dobrego, ani jeśli chodzi o jakość funkcjonowania koalicji, ani jeśli chodzi o zrozumienie dla tego, co pani minister robi i co właściwie przed klubami koalicyjnymi. Takim brakiem rozmowy ukrywa. Klub nie zdecydował jednak jak zachowa się w czwartkowym głosowaniu. Postanowiono dać sobie więcej czasu do namysłu. Właśnie na czwartek zwołano jeszcze jedno posiedzenie, na którym Paulina Henik-Kloska będzie mile widziana. To jest czas na namysł i rozmowę w klubie. Oczywiście gdyby pani minister chciała przyjść to...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 2050 może jednak przechylić szale zwycięstwa na jej stronę. Premier Donald Tusk zagroził Polsce 2050 wyrzuceniem z koalicji rządowej, jeśli ta poprze wniosek opozycji. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. 143 na zegarach. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku nikt nielegalnie nie przekroczył granicy polsko-białoruskiej, tak poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Wczoraj w siedzibie resortu odbyła się odprawa, podczas której przedstawiciele służb przedstawili podsumowanie sytuacji na granicy w ciągu właśnie pierwszego kwartału tego roku. Witold Banach. Polska granica na odcinku z Białorusią od dawna nie była tak skutecznie chroniona jak przez pierwsze trzy miesiące tego roku. Dlatego szef MSWiA Marcin Kierwiński nie krył zadowolenia. Rok 2026 zaczął się dla nas, jeżeli chodzi o szczelność granic, bezpieczeństwo granic, bardzo optymistycznie. To nas nie zwalnia oczywiście z bieżącego monitorowania sytuacji. Cały czas będziemy to robić. Wiemy, że ten rodzaj wojny hybrydowej, który prowadzony jest przeciwko Polska, ale tak przeciwko całej Unii Europejskiej ze strony Białorusi, Rosji. Może też się, ta wojna może się intensyfikować. Tym niemniej warto podkreślić, że dziś spośród wszystkich granic zewnętrznych Unii Europejskiej nasza granica wschodnia wydaje się najlepiej szczerzoną granicą Unii Europejskiej. Ale przedmiotem spotkania była nie tylko granica z Białorusią. Komendant Straży Granicznej, generał Robert Bagan, Wyjaśniał jak wyglądała sytuacja na granicach z Litwą i Niemcami od 7 lipca, czyli od przywrócenia kontroli na tych granicach. Na odcinku granicy z Niemcami dokonaliśmy kontroli ponad miliona 800 podróżnych, którzy chcieli wjechać na terytorium naszego kraju. Odmówiliśmy wjazdu ponad 670 osobom. W ramach readmisji do Polski z Niemiec przyjęliśmy 282 osoby. I w ramach readmisji z Polski do Niemiec przekazaliśmy 23 osoby. Jeżeli chodzi o odcinek granicy z Litwą, skontrolowaliśmy ponad 1 400 000 podróżnych. Odmówiliśmy wjazdu ponad 840 osobom. W ramach readmisji do Polski z Litwy przyjęliśmy 12 osób. W ramach readmisji z Polski na Litwę przekazaliśmy 421 osób. Poruszona została także kwestia walki z przestępczością wśród cudzoziemców. Minister Kierwiński zapewniał, że Polska twardo rozprawia się z tymi, którzy łamią prawo. Jeżeli któryś z naszych gości przebywający legalnie na terytorium Polski złamie prawo, nie ma tutaj żadnej tolerancji i najczęściej zostaje mu wydane polecenie wyjazdu, ten obowiązkowy Powrót w 2025 roku dotyczył prawie 15 tysięcy osób. To jest dwukrotnie więcej niż w 2022 roku. A komendant główny policji, generał Marek Boroń, wyjaśniał, że policja, która wspiera Straż Graniczną i wojsko w działaniach związanych z ochroną granic, Podejmowała także działania związane ze zwalczaniem przestępczości wśród cudzoziemców. W 2025 roku wspólnie ze Strażą Graniczną zatrzymaliśmy 650 osób poszukiwanych. To są głównie cudzoziemcy. W tym samym okresie Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziło 98 realizacji, gdzie zatrzymano 242 osoby członków struktur przestępczych, które pochodziły z krajów byłego Związku Radzieckiego. Na szczególną uwagę wśród przeprowadzonych działań zasługują czynności podejmowane w związku z koniecznością eliminacji osób Wysoki status przestępczy tzw. worów w zakonie. Przestępstwa, które są przez nas identyfikowane, zarówno w tej kwestii przestępczości zorganizowanej, ale też cyberprzestępczości dotyczą ataków, DDoS, ransomware, phishingów. Prania brudnych pieniędzy, udziałów w zorganizowanych grupach przestępczych, handlu narkotykami. Według danych MSWiA Polska jest też na jednym z najwyższych poziomów w Europie, jeśli chodzi o deportację nielegalnych migrantów. W ubiegłym roku odesłaliśmy już niemal 10 tysięcy osób, czyli ponad trzy razy więcej niż w roku 2023. O czym mówił państwu Witold Banach? Trzynaście minut pozostało do godziny siódmej, a my łączymy się, no tego jeszcze nie było o poranku, z Chorwacją. Dzień dobry, halo Chorwacja, halo Dubrownik. Dzień dobry, dzień dobry, melduje się. No, co, co cię tam wygnało? Co, co na wakacjach jesteś? Co ty tam robisz? No absolutnie, no przecież wiesz, że na posterunku. W na posterunku inicjatywy trójmorskiej, tak bym to powiedziała. Z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, bo po tak? raz jedenasty w chorwackim Dubrowniku zbierają się przedstawiciele państw, które tworzą format Trójmorza. Zaplanowano obrady polityczne polityczne w formule szczytu oraz wydarzenie towarzyszące, czyli forum gospodarcze z prezydentem Karolem Nawrockim, to jeszcze raz podkreślę, A z jakim przekazem przyleciał pan prezydent do Chorwacji, powiedz Agnieszko? O, rzeczywiście w agendzie polskiego prezydenta jest kilka ważnych dla niego oczywiście punktów, tak to określa obrazowo wytłuszczonych, niejako opisanych tymi większymi literami. Mowa oczywiście o zagadnieniach, które dotyczą bezpieczeństwa w regionie, ale także współpracy gospodarczej właśnie państw Inicjatywy Trójmorza. Oczywiście także jest mowa o rozwoju wspólnych projektów infrastrukturalnych i energetycznych. To są te najważniejsze tematy, na jakie dzisiaj będzie kładł nacisk właśnie w trakcie swoich spotkań. Prezydent Karol Nawrocki, Ta agenda politycznych rozmów jest rzeczywiście dość spora. Tak mówił nam dziennikarzom wczoraj późnym popołudniem o tym, właśnie zapowiadając wizytę w Chorwacji prezydenta szef Biura Polityki Międzynarodowej minister Marcin. Przydacz, posłuchajmy. Prezydent spotka się tam z szeregiem prezydentów z całego regionu, od prezydenta Grecji, Rumunii, po prezydentów państw bałtyckich, ale spotka się także z premierem Chorwacji, Plenkowiczem i spotka się z sekretarzem energii Stanów Zjednoczonych, Chrisem Wrightem. Amerykański polityk przyleciał tutaj do Dubrownika jako taki specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa na ten szczyt właśnie. No i rzeczywiście rozmowy, jakie będzie tutaj prowadził, czy to z prezydentem Polski, czy z innymi przywódcami, będą skupiały się właśnie wokół tych zagadnień energetycznych. Na stole oczywiście są... Projekty, które dotyczą dostaw skroplonego chociażby gazu ze Stanów Zjednoczonych do Europy, czyli mówimy o tym uniezależnianiu się od surowców z Rosji, no ale też, co jest oczywiste, o, będą tematy związane już polsko-amerykańskie stricte, czyli mówimy o tych wspólnych projektach naszych. I tutaj można wymienić chociażby kwestię zaangażowania się Ameryki w budowę przyszłej elektrowni jądrowej, więc tych energetycznych zagadnień jest dużo, na co zwracał właśnie uwagę minister Przydacz. Współpraca energetyczna pomiędzy państwami, dyskusja na temat infrastruktury, interkonektorów, ale także wypełniania Europy Środkowej odpowiednimi nośnikami energii, które nie pochodzą ze wschodu Europy. Polska jest tutaj doskonałym przykładem, jak można zdywersyfikować źródła pozyskiwania energii i odciąć się od Rosji. I te interkonektory, o których wspominał prezydencki minister są rzeczywiście bardzo istotne, nie tylko dla delegacji, której przewodniczy prezydent, bo też wielokrotnie przedstawiciele polskiego rządu na ten temat mówili i wskazywali właśnie możliwość, konieczność rozwijania tej działalności Polski, jeżeli chodzi o najbliższych sąsiadów. Mówimy chociażby o interkonektorach, które mogłyby łączyć, tak naprawdę są już te instalacje gotowe prawie w stu procentach. Słowacje czy Czechy to są państwa, które które, jak wiemy, nie mają dostępu do morza, a mogłyby też w ramach uniezależniania się od Federacji Rosyjskiej jej surowców, no chociażby naszymi rurami, już mówiąc to bardzo obrazowo, różnego rodzaju surowce do swoich państw ściągać. Mówimy oczywiście na przykład o gazie. Mówimy o tym, czyli tutaj oczywiście łączy nam się już ten temat z tematem naszego projektu Baltic Pipe. No i jeszcze ta gospodarka, o której mówiłeś, rzeczywiście bardzo ważną to częścią szczytu będzie. To forum Tak i to forum to tutaj możemy się pochwalić. Ja już wczoraj późnym wieczorem rozmawiałam krótko z prezesem firmy Kreotech. To jest bardzo dobrze znana firma polskiej armii, ponieważ dostarcza naszym żołnierzom wojsku szeroko pojętemu mikrosatelity do obserwacji, czyli tak zwane sarowskie satelity i tutaj jutro Właśnie prezes firmy Kreotech podpisze z partnerami z Trójmorza, czyli z tego regionu tutaj mówimy państwami, z taką specjalną umowę, list intencyjny do tego, żeby stworzyć całą konstelację mikrosatelitów właśnie dla, dla Europy Środkowej. Agnieszka Drążkiewicz, ja tak sobie myślę, że jak będziesz tak podróżować po świecie, to w końcu wszystkim naszym słuchaczom będziemy musieli pokupować globusy, żeby cię odnajdywać kupimy. na mapie. Ale te globusy z Polską czy globusy <laughs> świata? Y, z Świata kupimy, ale Polska będzie z, z szczególnie zaznaczona. Ja powiem tylko rochu, już zapowiem, więc czekam to, na też lecisz? połączenie. Y, jeszcze będzie y, w planach jest też Bukaresz, czyli mamy oczywiście ten format B9 i tu już bardzo ważne są zagadnienia dotyczące głównie bezpieczeństwa, tego twardego, militarnego. Więc też będzie o czym rozmawiać. Czyli to jest taka podróż z Agnieszką Drążkiewicz po Europie śladami <głos> po Europie. obronności. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego Agnieszko. I Wzajemnie przypominam, że Agnieszka dla ciebie, dla śledzi w Dubrowniku Szczyt Inicjatywy Trójmorza. Jak Państwo tak będą... Tym palcem na Globusie to trochę na północ teraz od Dubrownika, ale nie, nie do samej Polski. Do Czech się przeniesiemy. Wojciech Stopba, korespondent Polskiego Radia w Czeskiej Pradze. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry, cześć. Czechy nie wywiążą się w tym roku ze zobowiązań sojuszniczych i nie przeznaczą co najmniej 2% PKB na obronność. Tak przynajmniej twierdzi Sojusz, Pakt Północnoatlantycki. Inne liczby prezentuje premier Andrzej Babisz, który jednoznacznie zarzuca poprzednikom, że to oni nie wydawali na armię tyle, ile należy. Wojtku, powiedz te sprzeczne sygnały, które docierają z Pragi. Kto w tym sporze ma rację? No, pytanie jest wiele, czy, czy Czechy te zobowiązania sojusznicze spełniają czy nie, czy wydają ponad 2% PKB na obronność, czy jednak nie wydają. Takie właśnie pytania krążą w ostatnich tygodniach w przestrzeni medialnej, a odpowiedź zależy od osoby odpowiadającej tak w zasadzie, bo rzecz w tym, że na to, jak poinformował premier Andrzej Babisz, nie zamierza uznać niektórych wydatków, które przedstawił obecny rząd w Pradze, bo według rządu w budżecie państwa na cele obronne zapisano 2,6% PKB, czyli nieco powyżej tego wymaganego progu, ale sojusz twierdzi co innego, mianowicie, że Czechy wydadzą w tym roku na obronę 1,78% PKB. Sekretarz Generalny Sojuszu Mark Rutte był niedawno w Pradze i tę jego wizytę komentowano jako wizytę pilną przed szczytem NATO w kraju, który może sprawiać jakieś kłopoty, jeśli o te zobowiązanie sojusznicze chodzi. I wówczas Rutę umówił się z premierem Babiszem, że obie strony wymienią się jeszcze liczbami i porównają je. Wygląda na to, że to już się stało, bo od premiera Andrzeja Babisza usłyszeliśmy następujące słowa. Na razie wygląda na to, że nie przekroczymy wymaganego progu. Zamierzam negocjować z sekretarzem generalnym NATO i dowiedzieć się, dlaczego sojusz nie chce uwzględnić wydatków z programu SAFE. Dodam, że ta pożyczka Czech z unijnego programu SAFE, ona nie jest duża w porównaniu z innymi krajami, bo Czechy złożyły wniosek na 2 miliardy euro i plan wydatków został już zaakceptowany. Tam jest między innymi budowa autostrady D11 w kierunku Polski, oczywiście nie w całości finansowana z tego projektu, ale częściowo jest też zakup czołgów, jest zakup wojskowych samochodów ciężarowych i Praga chce, żeby te wydatki już teraz zostały uwzględnione przez sojusz. Tymczasem eksperci, w tym były ambasador przy NATO Jakub Landowski zauważają, że to jest niemożliwe, że te pieniądze będzie można uwzględnić dopiero gdy one zostaną wydane, no a w tym roku to się na pewno jeszcze nie stanie. Przy tym wszystkim jest też Spór o to czy poprzedni rząd, rząd Petra Fiali wydawał tyle ile powinien na obronność i czy te zobowiązania sojusznicze wypełniał. Premier Andrzej Babisz też w ten sposób próbuje trochę odwrócić uwagę od swoich problemów z wydatkami no i twierdzi, że poprzedni gabinet też tego progu 2% nigdy nie przekroczył. Były premier, jego minister obrony twierdzą, że to jest kłamstwo. No ale znów, kiedy spojrzymy na to, co mówią analitycy, to oni są bezlitośni. Manipulowanie liczbami nikogo w NATO nie zmyliło. No i zapowiada się na to, że w danych za zeszły rok, które Sojusz będzie publikował, to tam w rubryce Czechy zobaczymy liczbę 1,85. No i patrząc na te liczby, o których mówię, trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób Praga w perspektywie 10 lat Dobije do tego nowego celu sojuszu, którym jest 5% PKB, z czego 3,5% to mają być wydatki bezpośrednio na armię, 1,5% inne wydatki związane na przykład z ochroną infrastruktury krytycznej, budową infrastruktury podwójnego zastosowania itd. itd. Tutaj rząd w Pradze jest już od jakiegoś czasu pod presją ze strony Waszyngtonu, jeśli o, o wydatki obronne i zobowiązania sojusznicze chodzi. No a swoje dokłada też prezydent Petry Paweł, który niedalej jak wczoraj powiedział, że w, w ciągu ostatnich 10 lat, w tej ostatniej dekadzie większość europejskich państw NATO nie wydawała odpowiednich kwot na cele obronne. Powiedział, że ten nowy cel 5% to jest poziom, na którym już teraz jako sojusz powinniśmy być. No a nadrabianie Strat wiąże się z masywnymi wydatkami na armię, co najmniej przez najbliższą dekadę. Wojciech Stopba prosto z Pragi dla Państwa. Wojtku, dzięki, dobrego dnia. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki. Dwie minuty pozostały do godziny siódmej. Za chwilę informacje i Rafał Boguta, a po nich nasz pierwszy polityczny gość, senator Stanisław Karczewski, Sprawa i Sprawiedliwości. Proszę zostać z nami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 Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowe, czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie bilety 24pl Po reklamie Autopromocja